Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj będą mówić dla Was Ole Szyszło i Paweł Kajak, a opowiemy Wam o grze Awanturnicy, Świątynia Bogaszaka. Pod angielskim tytułem The Adventurers były dwie bardzo podobne gry. No my mówimy o tej akurat, która w Polsce została rzeczywiście wydana kilka lat temu przez wydawnictwo Axel. Gra o... o czym? O przygodzie. I poszukiwaniu skarbów. Chociaż chyba więcej przygody. Skarby po prostu się nawijają po drodze. Ja nie liczę punktów za skarby. Nie? Nie. E, ja szczerze mówiąc też rzadko liczę, dopiero na samym końcu jak się okazuje, że jednak przegrałem. <grym> jak już trzeba policzyć, to liczę. O czym w ogóle jest ta gra? Mamy grupę śmiałków tytułowych awanturników, chociaż chyba powinni być poszukiwacze przygód, albo przygodowcy. A to, Przygodziarze? Tutaj żadnej awantury nie ma tak naprawdę. Awantura to przygoda. Jaką znasz naszą awanturę z przygodą? Obasie? Tuszej. Dobrze. <laughs> mamy zatem awanturników, poszukiwaczy przygód. gra oparta w zasadzie o, o co? O klimat, o, o, to, o proste, dosyć zasady, ale jednocześnie intuicyjne, o całkiem ciekawe komponenty. No i właśnie. Mamy, mamy, niech będzie, awanturników, którzy trafiają do świątyni, pewnie gdzieś w jakiejś amazońskiej puszczy. zostają uwięzieni. Nie powiedziałabym chyba, że uwięzieni. Raczej sami tam wleźli, żeby znaleźć skarby. No ale wróta się zatrzasnęły. Jak tylko wleźli, to ciężko powiedzieć, że nie są uwięzieni. No, może. Chcą się z, niej, z tej świątyni wydostać, ale no, nie porzucają swojego marzenia o zdobyciu bogactwa i wykradnięciu skarbów majów. Próbują się przedrzeć przez całą świątynię, zbierając po drodze co im się tylko na winie pod ręką, ale nie jest to takie proste, bo ile nie goni ich czas, to goni ich wielka kula i inne przeszkody i pułapki, które jak to w typowych świątyniach mają, czają się na każdym kroku i na każdym zakręcie. To co na pewno jest bardzo mocno wyróżniające tę grę, to to, że te elementy, które jakoś tam utrudniają rozgrywkę, to są faktycznie fizyczne komponenty, które znajdują się na planszy i jest głaz, który się toczy jest, są ściany, które się ściskają i uniemożliwiają nam w najgorszym wypadku wyjście ze świątyni. i jest most który się może zarwać pod przechodzącym po nim poszukiwaczy przygód to jest bardzo stary most. To jest bardzo stary most i to jeszcze napędza taki mechanizm zaszkodzenia innym, bo nie dość, że przechodzimy przez ten most, to możemy jeszcze po nim poskakać i go popsuć. Ogólnie rzecz biorąc, jak właśnie spojrzy się na te wszystkie pułapki, które mamy do pokonania na drodze do wyjścia ze świątyni, to są so, żywcem wyjęte z filmów typu Indiana Jones i coś tam, świątynie króla Salomona i tak dalej, i tak no, dalej. Mamy głaz, mamy zsuwające się ściany, mamy zarywającą się posadzkę, przez którą możemy wpaść w jezioro lawy jest ten most, który oczywiście, jak w każdym tego typu filmie, musi być zniszczony i deski Przynajmniej się Przynajmniej w tym zerwać. ostatnim momencie. Tak. Jest rwąca rzeka. Jest która... wszystko co najgorsze. Wszystko co najgorsze i jednocześnie wszystko bez czego te filmy nie byłyby takimi filmami. Nikt nie mówił, że bycie poszukiwaczem skarbów jest proste. Co więcej, te wszystkie filmy mówią o tym, że jest zupełnie odwrotnie, no ale cóż, za sławę trzeba płacić. Ale jakże fascynujące. Dokładnie tak. Przejdźmy może do mechaniki tej gry. To jest coś naprawdę prostego. Mamy tutaj system rozdzielania dostępnych akcji. Liczbę punktów akcji, które mamy, losujemy na początku każdej rundy. Ona jest uzależniona od tego, ile kart skarbów już niesiemy. To te karty, czy liczba tych kart wyznacza po prostu jakiś tam poziom obciążenia. To jest w fajny sposób oddaje jakby fakt, że niesiemy te skarby i ciężar tych skarbów wpływa na szybkość naszego poruszania się. Bierzemy po prostu pięć kości, i pięć kaszustek, rzucamy nimi i teraz w zależności od tego ile niesiemy ze sobą takie wyniki na tych kostkach będą nam dawały punkty akcji, więc... Generalnie im, im mamy więcej skarbów, tym wyższe wyniki na kostce musimy osiągnąć, żeby mieć akcję dostępną w danej rundzie. I po kolei wchodzimy, pierwsza komnata, zsuwające się ściany. Bardziej się nie zsuwają niż zsuwają. Problem ze ścianami jest taki, że zsuwamy je na końcu rundy, czy sprawdzamy, czy się zsunęły i losujemy trzy karty. Niestety większość kart nie ma na sobie nic niektóre mają strzałki, które rzeczywiście pokazują ruch jednej, drugiej lub obu ścian ku środkowi komnaty. Natomiast w większości rozgrywek, które miałem okazję rozegrać, w momencie kiedy ściany już rzeczywiście suną się do końca, w tej komnacie już i tak nikogo nie ma, bo wszyscy wybiegli dużo wcześniej. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, żeby Rozpocząć tą grę. Może to jest przeszkoda, która nie powinna być na samym początku. Mhm. Wtedy byłoby ciekawiej, bo faktycznie yy, czyhałoby jakieś ryzyko związane z ściskającymi się ścianami, a w tym wypadku też chyba chodzi o to, żeby wyjść jak najszybciej z tej komnaty i przejść do kolejnych, więc jakbyśmy za szybko zginęli wszyscy, no, to, to nie byłoby zabawy z gry. Przez komnatę można albo szybko przebiec, albo zatrzymywać się na dostępnych polach w celu zapoznania się z tajemniczymi znakami. Które pomogą nam w kolejnej komnacie, komnacie z niebezpieczną posadzką pod którą znajduje się jezioro Lawy. Oprócz tego w komnacie z, ze ścianami możemy jeszcze zbierać skarby. Na każdym z czterech pól możemy dobierać karty skarbów i no to nas może trochę spowalniać. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zbieranie skarbów już na początku, to rzeczywiście może tam zbyt długo zabawić i, i może dać się ścisnąć. Można też nie poświęcać czasu na sprawdzanie kafelków bo ja na przykład nigdy tego nie robię, bo wychodzę z założenia, że jakoś mi się uda przemknąć przez jezioro Lawy. Tak. To, co jest ciekawe właśnie w drugim pomieszczeniu, które stanie na naszej drodze, czyli komnata z jeziorem Lawy, tam mamy posadzkę złożoną z 16 kafelków. Cztery z nich zarwał się, jeżeli na nie wejdziemy, natomiast to, które kafelki będą tymi felernymi, możemy sprawdzić wcześniej właśnie tam, gdzie zsuwają się do środka ściany. To po pierwsze kosztuje nas punkty akcji, po drugie tak naprawdę sprawdzamy dosyć skomplikowany symbol, który pojawi się potem w następnej komnacie. I problem jest taki, że ponieważ czas na zapamiętanie tego symbolu jest dosyć ograniczony, to tam jest chyba maksymalnie 5 sekund, oczywiście wszyscy inni gracze już po dwóch sekundach będą krzyczeli już, już, już każąc nam odłożyć ten kafelek. Po drugie każdy z tych symboli występuje potem w docelowej komnacie w dwóch szalenie podobnych wersjach. I naprawdę często zdarza się tak, że można nawet gapić się dłużej niż te 5 sekund w ten kafelek i potem jak już się dojdzie do komnaty z lawą i tak nie wiadomo który tak naprawdę z tych dwóch to był ten, ten na który nie należy wejść. Ja jakiś czas temu podjęłam decyzję, że nie będę tego robić po prostu, bo i tak nie zapamiętam i to zaskakująco, dobrze się Oli sprawdza, ona po prostu wbiega charyzmą może postaci, to pokonujesz. Ja wyczuwam odpowiednie kafelki. Także przechodząc przez komnatę z posadzką, pod którą jest jezioro lawy, też możemy zginąć lub nie. Na każdym z kafelków też można zebrać skarb. Przy czym tutaj na każdym z kafelków tylko, tylko jeden, więc jeżeli zdarzy się tak, że zakończymy swój ruch na kafelku, na którym jest skarb, ale nie zdążymy go zebrać, no to tylko z graczy może na przykład wejść na ten kafelek i nam go po prostu zwinąć z nosa. Więc tutaj trzeba uważać, ale też nie trzeba iść wcale przez tą posadzkę, można pójść naokoło korytarzem, tam są wnęki, gdzie są cztery skarby, które też możemy zebrać pod warunkiem, że uda nam się odpowiedni wynik na trzech kostkach wyrzucić. Co jest dosyć trudne, natomiast przynajmniej nie ryzykujemy życiem. Natomiast ryzykujemy tym, że wciąż goni nas głaz. Tak, dokładnie od samego początku, kiedy tylko znajdujemy się w świątyni, już od pierwszej rundy, po, na początku po takiej ścieżce równoległej, a potem już po tej samej, po której my się poruszamy, będzie poruszał się głaz, który jeżeli dotrze na pole z figurką gracza, no to ta figurka kończy swój żywot i jesteśmy na jakiś czas przynajmniej wyeliminowani z rozgrywki. Zaraz do tego wrócimy, bo to też jest dosyć ciekawe, że tak naprawdę mimo, że możemy zginąć w pewnym momencie, to i tak jeszcze nie wszystko stracone. Ruch tego głazu też jest mechanicznie bardzo dobrze rozwiązany, jeśli chodzi o spójność z klimatem, bo w pierwszej rundzie rzucimy kostką, jedną, żeby sprawdzić, czy głaz się poruszył. W drugiej to będą już dwie, potem trzy, cztery, aż do pięciu kostek, którymi już będziemy je rzucać do samego końca, więc to jakby pokazuje ten element rozpędzania się kamienia wraz z przebiegiem rozgrywki. Ciekawie i klimatycznie na pewno. Natomiast jeżeli jesteście graczem, który bardzo szybko wyrwał bardzo mocno do przodu w rozgrywce, to niestety głaz wciąż jest dosyć daleko za nami i to jest coś, co w grach, które bardzo mocno są osadzone w jakimś klimacie, mi nie do końca pasuje ze względu na to, że w takich przypadkach lubię czuć ten dreszczek emocji i ten oddech głazu na karku. No Chodzi o to, żeby nas coś goniło. Chodzi o to, żeby ta podjęta przez nas akcja przeszukiwania danego miejsca w, w celu zebrania skarbu no, była jednak obarczona jakimś konkretnym ryzykiem. No, tak jak Ola powiedziała, jeżeli uda nam się dosyć szybko wyrwać do przodu w stylu Oli, przebiec przez komnatę z lawą, no to może się okazać, że potem już spokojnie idziemy i nawet jeden z najtrudniejszych skarbów możemy zebrać, bo po prostu mamy czas na to, żeby kostki przerzucać. Więc to prawda, że jeżeli akurat kości determinujące ruch łazu nie będą mu sprzyjały, no to może się okazać tak, że, że on w ogóle nigdy nie będzie stanowił realnego zagrożenia, ale z drugiej strony, no to nigdy nie wiadomo. Tak, Ja grałem w wiele gier takich, gdzie ten głaz po prostu toczył się coraz szybciej, szybciej, szybciej i naprawdę przez kilka z rzędu poruszał się po 4 lub pięć pół, więc no tam rzeczywiście nie było nawet czasu na zbieranie skarbów, tylko trzeba było ratować życie, najwyższą wartość, a nie jakieś tam skarby zbierać. Natomiast skarby są najwyższą wartością, jeżeli chodzi o wygraną w tej grze. Ponieważ to one gwarantują nam pokonanie naszych przeciwników. O ile w ogóle uda nam się no uciec. Właśnie. Bo tak naprawdę fakt, że mamy bardzo dużo skarbów, może oznaczać równie dobrze to, że zostaniemy z tą dużą ilością skarbów w środku. Dokładnie. Jeżeli zginiemy po drodze do wyjścia z jaskini... Jeżeli zginiemy, że tak powiem, pierwszy raz, to wciąż możemy wprowadzić w pewnym miejscu planszy drugą figurkę drugiej postaci. Problem jest taki, że ten bohater wchodzi z zerowym stanem konta i musi od początku zbierać skarby, co jest o tyle utrudnione, że w tym momencie głaz już na pewno jest albo praktycznie obok niego, albo nawet trochę z przodu. Więc tutaj będzie bardzo mało czasu na zebranie jakichkolwiek artefaktów. I to jest to ryzyko, o którym mówię i które lubię. Tak, więc Ola, Ola mówi jedno, a robi drugie w grze, bo zamiast ginąć specjalnie, żeby czuć to, czuć to zagrożenie, to jednak wyrywa do przodu. ale To były testy. Nie, niech i tak będzie. Jeżeli obie nasze postaci zginą w jaskini, no to oczywiście już nie liczymy się w walce o zwycięstwo. Ale jeśli uda nam się wyjść z jaskini przynajmniej jedną z tych postaci, no to wtedy rzeczywiście dopiero liczymy punkty. Natomiast, no, trzeba wyjść i szczerze mówiąc nawet jeżeli przegrywa się na punkty, ale udało nam się naszego bohatera ze świątyni wyprowadzić, to wciąż jest to pewna satysfakcja. Przynajmniej dla mnie. Ja jak najbardziej. Tak jak już mówiliśmy ja... Nie przykładam tak dużej wagi do tego, ile punktów mają skarby w czasie rozgrywki. Bardziej liczy się dla mnie to, co się dzieje na planszy, jak blisko jest ten kamień, jak blisko za mną jest mój przeciwnik w wyścigu do wygranej. W moim zdaniem komu ta gra może się spodobać, do kogo tak naprawdę jest skierowana, jeśli chodzi o grupę docelową? Mi się wydaje, że to jest dla kogoś, kto... Yy, lubi przygodę, lubi yy, wartką akcję i dla osoby, która nie jest cierpliwym słuchaczem zasad, ponieważ yy, w tej grze zasady są proste, są intuicyjne, nie są yy, bardzo długie. Tak, chociaż jeżeli jesteście cierpliwymi słuchaczami zasad, to też możecie w nią zagrać. Tutaj jakby prostota i intuicyjność tego, co się dzieje w czasie gry naprawdę bardzo łatwo pozwala wprowadzić osoby, które albo mało grają w planszówki, albo wcale nie grają. To może nawet nie być najgorszy wybór, jeśli chodzi o gry właśnie do wprowadzania nowych osób. Myślę, że też właśnie z graczami, nie wiem, rodzinnymi można zagrać, bo tutaj głównie chodzi o przygodę. Znowu wracamy do tego, ten aspekt punktacji końcowej, tak naprawdę pojawia się dopiero na końcu. Oczywiście gdzieś tam sprawdzamy, które karty można by odrzucić, bo generują dodatkowe obciążenie, a są mało warte. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś tak bardzo mocno przeliczał swój wynik punktowy w czasie gry. Tym bardziej, że nie wiemy, jakie skarby niosą inni, inni gracze. Więc tutaj no, ciężko jest czasami powiedzieć, czy idzie nam dobrze, czy źle. Ja jak myślę o takim idealnym odbiorcy tej gry, to wyobrażam sobie Takiego dwunastoletniego chłopca albo dziewczynkę, którą tata posadził przed telewizorem i kazał oglądać Indiana Jonesa. I na szczęście chwyciło. Jak najbardziej. Tak jak mówiliśmy o tych wszystkich komponentach, podejrzewam, że twórcy awanturników po prostu naoglądali się na początku, czy przed tworzeniem tej gry naoglądali się właśnie takich filmów przygodowych i wzięli po prostu najciekawsze elementy. Właśnie po to, żeby zbudować ten klimat, który w awanturnikach jest i, i, i który wybija się ponad wszystko. Chyba trzeba otwarcie powiedzieć, że nie jest to jakaś super mózgożerna gra i jeżeli ktoś szuka takiej ciężkiej rozgrywki, no to, to w awantornikach jej nie znajdzie. Po prostu chodzi o, o dobrą zabawę, taką lekką i myślę, że gracze początkujący, średnio zaawansowani na pewno dobrze będą się bawili przy tej grze. Gracze zaawansowani też będą bawili się dobrze, jeżeli odpowiednio do tej gry podejdą, ale na pewno nie będą w nią grali kilka partii pod rząd. Też na pewno kilka spotkań czy wieczorów pod rząd nie będą przy tej grze spędzać. Raz na jakiś czas warto się Yy, rozerwać czymś z wartką akcją i yy, szybkim. Ja też myślę, że awanturnicy mogą być taką dobrą grą na rozgrzewkę. Ostatnia nasza rozgrywka na cztery osoby yy, zajęła nam 45 minut yy, i to jeszcze przy robieniu zdjęć i, i wrzucaniu ich przy okazji na Instagrama, więc yy, tak jak na pudełku jest yy, napisane 45 minut, podejrzewam, że w 6 osób grających naprawdę sprawnie wciąż te 45 minut jest osiągalne więc gra chodzi bardzo szybko na początek jakiegoś spotkania planszówkowego przed ciężkim takim głównym daniem wieczoru myślę, że awanturnicy jak najbardziej do rozegrania. Kupiłbyś tą grę? Nie, bo już ją mam <śmiech> a, tak, a tak na poważnie gdybym miał ją kupować tylko z punktu widzenia osób ogranych z planszówkami to pewnie nie ale ponieważ ja lubię mieć w, na półce gry, które mogę w różnych okolicznościach wyciągnąć, to myślę, żebym rozważył jak najbardziej. Gra do, skierowana do graczy rodzinnych, do też młodszego odbiorcy, jest przy niej dużo dobrej zabawy, ale jednocześnie nie jest infantylna. To jest naprawdę, naprawdę fajna gra, jeżeli chodzi o, Jeżeli mamy chęć na. na... Przygodę. To co jeszcze jest ważne z punktu widzenia właśnie być może młodszych graczy to to, że jest zupełnie niezależna językowo i to od jakiegokolwiek języka nie jest zależna. To chyba jest definicja niezależności językowej. Innymi słowy nie ma żadnego tekstu na, na elementach gry, także nic, nic nie będzie takiego młodszego gracza gdzieś rozpraszać. to język ciała. Tak. Nic nie będzie sprawiać, że on gdzieś może się poczuć przytłoczony tym, że musi coś przeczytać. Dobra zabawa i, i tyle. Gra Warta Świeczki czy gra do spalenia? Warta Świeczki. To ja też tak myślę. To była audycja Gra Warta Świeczki, mówili dla Was. Ola Szyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki.